Wrona i ser Niech mi każdy powie szczerze Skąd się wzięły dziury w serze? Indyk odrzekł Ja właściwie Sam się temu bardzo dziwię Kogut zapiał z galanterią Kto by też brał ser? Na serio? Owca stała zadumana Pójdę, spytam się barana Koń odezwał się najprościej. Moja rzecz to dziury w moście. Pies obwąchał ser dokładnie. Czuję kota. On tu kradnie. Kot, udając, że nie słyszy, miałknął. dziury robią myszy. Przyleciała wreszcie wrona. Prawa będzie wyjaśniona. Próbę dziur natychmiast zrobię, bo mam świetne czucie w dziobie. Bada dziury jak należy, każdą dziurę w serze mierzy, każdą zgłębia i przebiera, a gdzie ser jest? Nie ma sera. Indyk zsiniał, owca zbladła. Gwałtu! Wrona ser nam zjadła Na to wrona na nich z góry Wam chodziło wszako dziury Wprawdzie ser zużyłam cały Ale dziury pozostały Bo gdy badam, nic nie gadam I co trzeba zjeść, to zjadam Trudno, nikt dziś nie docenia Prawdziwego poświęcenia po czym, wrona jak to ona, poszła sobie obrażona.